Księga Sędziów trzeci rozdział i przeczytajmy najpierw wiersz siódmy Synowie Izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu Bogu swoim i służyli Baalom i Aszerom Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i zaprzedał ich w rękę Kushan Rishataima, króla Aram Naharaim. I byli synowie izraelscy w niewoli u Kushan Rishataima przez 8 lat. I ostatnio tutaj w zeszłą niedzielę rozważaliśmy ten cały właściwie trzeci rozdział, patrząc na tych różnych wrogów, którym Bóg zaprzedał swój lud w niewolę. I jak widzieliśmy tutaj, przyczyną tego było ich nieposłuszeństwo i to nieposłuszeństwo wynikało z tego, że zapominali, jak tutaj czytaliśmy w wierszu siódmym, o Bogu. Zapomnieli o Panu, o Jahwe, swoim Bogu i przez to czynili zło i przez to służyli innym Bogom. Gdyż taka jest natura człowieka, że jeśli nie czcimy prawdziwego Boga. Będziemy czcili jakieś inne bóstwa. Tymi bóstwami czasami jesteśmy my sami. My stoimy w centrum naszego życia i nasze sprawy i nasze życie jest najważniejsze. Czasami są to jakieś przyjemności. Czasami są to jacyś inni ludzie. Czasami są to jakieś idee, czy to religijne, czy społeczne, czy polityczne. Ludzie oddają się różnym rzeczom i to staje się ich Bogiem. Tym, w czym pokładają całą swoją ufność, tym wokół czego całe ich życie się kręci. I kiedy człowiek zapomina o Bogu, o prawdziwym Bogu, a oddaje się czemukolwiek innemu, jak ten fragment nam mówi, Bóg wydaje człowieka na pastwę tych innych Bogów i pozwala mu być ciemiężowym różnego rodzaju innymi panami. Tak jak tutaj ci synowi zamiast doświadczać błogosławieństwa Bożego, zamiast doświadczać łaski Bożej w tej ziemi, do której Bóg ich przyprowadził, to w tej ziemi stali się niewolnikami innych panów, którzy ich uciskali, którzy ich wyzyskiwali, którzy traktowali ich znowu jak niewolników. I powiedzieliśmy, że chociaż Kanaan jest obrazem pełni życia chrześcijańskiego i chociaż Kanaan jest tym miejscem, gdzie Bóg chce, abyśmy mieszkali, gdzie chce, abyśmy byli błogosławieni, to jest to również miejsce w którym należy toczyć nieustanny bój. To jest to miejsce, w którym nieustannie będziemy mieli przeciwników, będziemy mieli wrogów, będziemy mieli trudności, będziemy mieli doświadczenia i różne zmagania. I nie jest to taka sielanka. Życie chrześcijańskie nie jest sielanką, w której wszystko ładnie, pięknie się układa, ale jest ciągłym zmaganiem. Jest ciągłym podejmowaniem wyzwania różnych wrogów. Izraelici najwyraźniej mieli dosyć już tej walki, mieli dosyć już tych zmagań i woleli iść na kompromis z tymi swoimi wrogami. I ten kompromis doprowadził ich do tego, że zostali wydani w ręce swoich wrogów. Jeśli nie chcemy walczyć, wcześniej czy później staniemy się poddanymi tych, z którymi nam się wydaje, że możemy zawrzeć jakiś pakt, z których sądzimy, że możemy mieć jakąś korzyść i tutaj patrzyliśmy na te, na te wszystkie narody, tego dzisiaj nie będziemy robili, na, na znaczenie tych nazw, które kryją się za tymi wszystkimi nazwami tych różnych plemion kananejskich. Jedynie przypomnę tych trzech władców, o których tutaj więcej jest w trzecim rozdziale. Kuszan, Rishataim pierwszy, o którym tutaj czytaliśmy w wierszu ósmym. Jego imię znaczy ciemność podwójnej niegodziwości. Następny władca w XIV wierszu to Eglon, którego imię oznacza Cielak. I ma w sobie takie znaczenie bycia okrągłym. A więc tutaj mamy obraz takiego ogromnego człowieka. I zresztą o nim tutaj takie jest mowa, że był ogromnym tłuściochem. Jest, tutaj, jest, to, jest to obraz takiego wydania człowieka na pastwę jego cielesnych porządliwości, jego pragnień. Tak jak ten Eglon oddawał się bez miary pożeraniu różnych przysmaków, co go do takiego stanu, że był takim tłustym olbrzymem. Tak Bóg też pozwala, aby ci, którzy nie chcą służyć Bogu, mieli swoje pasje i Bóg wydaje ich na, na, na, na pastwę tych właśnie, ich pożądliwości, ich pragnień, chociaż one ich niszczą. I w końcu w ostatnim wierszu tego fragmentu czytam o Filistyńczykach, których imię znaczy Błąkać się. A więc gdybyśmy to tak wszystko krótko chcieli zebrać, to moglibyśmy powiedzieć, że przyczyną, czy rezultatem raczej, zapomnienia Boga, rezultatem oddalenia się od Boga, niepamiętania o Nim, jest wydanie człowieka niegodziwość ciemności wydanie go na pastwę jego własnych porządliwości, jego własnych pragnień, jego własnych dążeń które go ostatecznie niszczą i stan, w którym człowiek się błąka w którym nie wie dokąd idzie w którym nie wie dokąd zmierza, który nie ma przed sobą jakiegoś jedno, jednoznacznie wyznaczonego celu, ale jego życie jest takim błąkaniem się z dnia na dzień, od jednej rzeczy do drugiej rzeczy. Ale tak naprawdę ten człowiek nie wie, po co tutaj jest. Nie wie, gdzie zmierza, co z nim będzie. To wszystko jest jakąś wielką niewiadomą. I jest człowiek, po prostu się błąka w tym życiu. Natomiast dzisiaj to naszym chciałbym, abyśmy się skupili to na historii wybawienia Bożego Ludu z, z rąk tych, którym Bóg ich wydał. I nie przegapmy tego, że to Bóg zaprzedał ich w ręce tych wrogów. Ale też ten sam Bóg, który wydał ich w ręce tych wrogów, ten sam Bóg też był ich wybawicielem. I to miejmy na uwadze cały czas, kiedy będziemy rozważali ten fragment. Też myślę, że to jest... jest... Jedna z takich kwestii, która nam ciągle umyka Zapominamy o tej władzy Boga Zapominamy o tej kontroli Boga nad tym wszystkim, co się dzieje Moglibyśmy powiedzieć, że To, że oni stali się niewolnikami tych różnych królów było wynikiem jakichś ich błędów politycznych było wynikiem jakichś tutaj zaniedbań jeśli chodzi o przygotowanie się wojskowe czy inne i przypuszczam że gdybyśmy mieli więcej tutaj jakichś historycznych doniesień być może były tam tego typu elementy że to było jakoś powiązane z ich kiepską polityką było to powiązane z ich słabą armią itd. itd. Niemniej jednak te kwestie polityczne i te kwestie społeczne i te kwestie wojskowe i militarne one również wszystkie były pod władzą Bożą i to Bóg dopuścił do tego, żeby taki a nie inny był ich stan a więc jakkolwiek byśmy, jakikolwiek byśmy tutaj innych przesłanek mogli się doszukiwać to nie możemy zapomnieć że za nimi wszystkimi jest ręka Boża i tutaj natchniony autor tej księgi Wyraźnie pisze, zapłonął gniew Pana na Izraela i to On, Pan, zaprzedał ich w rękę najpierw tego kuszana Ryszataim. Wierz dziewiąty mówi nam, lecz gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudzał Pan z synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował. Przepraszam. Wzbudził Pan synom izraelskim Wybawcę, który ich wyratował Otniela Syna Kenaza Młodszego brata Kaleba I zawładnął nim duch pański Więc sądził w Izraelu A gdy wyruszył na wojnę Pan wydał Kuszan Rishataima Króla Aramu w jego rękę I zyskał on przewagę Nad Kuszan Rishataimem i zeznała ziemia spokoju Przez 40 lat A więc tutaj mamy Pierwszego wybawcę Który ratuje Izraela od tego króla Którego imię znaczy Ciemność podwójnej niegodziwości Zobaczmy Że Bóg posyła Od Niela, czy wzbudza go W wyniku tego Że synowie izraelscy Wołali Do Pana I zawsze Pierwszym krokiem do jakiegokolwiek wyzwolenia Bożego Ludu, z jakiejkolwiek opresji, z jakiejkolwiek niewoli, z jakiejkolwiek ciemności jest to miejsce, w którym Boży Lud uświadamia sobie, że ci bożkowie nie mogą nam pomóc. Że ci wszyscy nasi sąsiedzi, z którymi zawarliśmy pakty, te wszystkie inne rzeczy, na których, w których położyliśmy ufność, nie są w stanie nas uratować, nie są w stanie nam pomóc. I kiedy na nowo Ukorzymy się przed Bogiem I kiedy na nowo zaczynamy wołać do Niego Z głębi naszych serc Wtedy ten sam Bóg, który dopuścił Tą ciemność w nasze życie Ten sam Bóg jest w stanie Wzbudzić nam wyzwoliciela Tak jak tutaj na modlitwę I na błoganie swojego ludu Bóg wzbudził Otniela Otnielu już wcześniej żeśmy czytali Jeśli pamiętacie w pierwszym rozdziale tej księgi Już spotkaliśmy Otniela i Otniel jest taką bardzo szlachetną postacią tutaj też w tym fragmencie czytamy, że był krewnym Kaleba który jak pamiętacie był jednym z dwóch którzy z całego tego pokolenia którzy wyszli z Egiptu, weszli do ziemi obiecane. Josue i Kaleb byli innego ducha i ci dwaj mieli wiarę, że Bóg jest w stanie wydać Kanaan w ich ręce, wbrew przekonaniu większości którzy mówili, że to się nie uda i cała ta większość zginęła na pustyni. Według swojego przekonania nie weszli do Ziemi Obiecanej i zginęli, ale Jozue i Kaleb weszli do Ziemi Obiecanej. I tutaj widzimy, że Otniel jest nie jest, to jego, nie jest to młodszy brat Kaleba, jak to by mogło się wydawać z czytania tego wiersza, gdyż Kaleb miał innego ojca. Otniel jest synem Kenaza i to wygląda na to, że Kenas był młodszym bratem Kaleba. Gdyż Kaleb miał ojca Jefunego. Jeśli pamiętacie z Księgi Ozułego. On miał innego ojca. Więc tutaj jest jest on jest jakby tutaj Kaleb był jego wujkiem. Tak? Jeśli Kenas był młodszym bratem Kaleba to taka jest tutaj ta relacja rodzinna. A więc Otniel jest, jest tutaj taką szlachetną postacią z dobrej rodziny. Czytaliśmy o nim wcześniej w pierwszym rozdziale, że Otniel zdobył miasto Kiryat Sefer. Nazwa tego miasta oznacza miasto księgi. I było to miejsce, w którym najprawdopodobniej przechowywano jakieś zapiski historyczne. Jakkolwiek myślę też, że jest to symboliczna nazwa dla nas tutaj w kontekście tej całej księgi, która pokazuje nam, że Otniel jest zdobywcą miasta księgi. Jeśli spojrzymy na znaczenie tego imienia od odniela, jego imię oznacza Moc Boża, albo inni tutaj widziałem, mówili Lew Boży, czyli nie jest to najwyraźniej jednoznaczne imię. Oba te imiona, czy Lew Boży, czy Moc Boża, są imionami, które wskazują nam na Pana Jezusa Chrystusa. On nazywany jest Lwem z plemienia Judy. I on jest tym, który reprezentuje i jest pełen mocy Bożej. I myślę, że Otniel tutaj, jak o nim czytamy w całym tym fragmencie, zarówno w księdze Jozułego, jak i tutaj w księdze sędziów, Otniel wydaje się być taką postacią bez skazy. Takim ideałem. Ci wszyscy inni sędziowie, jak później zobaczymy, mają swoje słabości. Mają różnego rodzaju swoje jakieś niedoskonałości. Ale Otniel jest taką wyjątkową postacią, pozbawioną. Czyli przynajmniej nic, o nie wiemy o Jego słabościach. I myślę, że to Bóg celowo zakrył przed nami Jego słabości. Gdyż z pewnością jakieś miał. Ale Bóg nie prezentuje go w ten sposób w swojej księdze. Gdyż myślę, że jest on obrazem tego, który jest naszym pierwszym wyzwolicielem. Tak jak od niej w tej księdze pojawia się jako pierwszy sędzia, pierwszy wyzwoliciel, tak naszym pierwszym wyzwolicielem jest nie inny, ale Jezus Chrystus. Jego święty Duch pełen mocy. Jeśli mamy doświadczyć jakiegokolwiek wyzwolenia z naszego stanu ciemności, to On musi nas wyzwolić. My możemy się starać. My możemy próbować różnymi sposobami się poprawić. Możemy starać się jakoś zrezygnować z pewnych rzeczy i zająć się innymi rzeczami. I to wszystko ma swoje miejsce. To wszystko jest ważne. Ale jeśli jesteśmy pod panowaniem, tego władcy podwójnej niegodziwości. Jeśli Bóg wydał nas w rękę ciemności z powodu naszego nieposłuszeństwa, to tylko Bóg nas może uratować. Tylko Bóg może nas wyzwolić. I tutaj myślę, że jest, jest to kwestia, którą musimy mieć głęboko w sercach, bracia i siostry. Zarówno nasze zbawienie nie odbyło się wynikiem naszych uczynków. Nasze zbawienie nie jest wynikiem naszej decyzji jedynie, i nie jest w pierwszej kolejności wynikiem naszej decyzji. Nie jest wynikiem tego, że pomodliliśmy się jakąś właściwą modlitwą. Nie jest wynikiem tego, że my zrobiliśmy jakiś gest. Ale w pierwszej kolejności nasze zbawienie jest dziełem Bożym. Jest tym, że Bóg się nad nami zlitował. Że Bóg w swojej łaskawości wyrwał nas z naszej nędzy grzechu. Z naszej śmierci wiecznej. Czytamy, że byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach a Bóg w Jezusie Chrystusie zmiłował się nad nami. I ożywił nas, kiedy jeszcze byliśmy duchowo martwi. Kiedy nie byliśmy w stanie sobie pomóc. To Bóg tchnął wiarę w nasze serca. To Bóg dał nam tę łaskę, aby przyjść do Niego i On nam umożliwił wszystko w Jezusie Chrystusie, abyśmy mogli być zbawieni. I to nie nasze dobre uczynki, to nie nasze starania, nie nasza religijność. Nic z nas tak naprawdę nie jest u podstaw naszego zbawienia. My jedynie przyjęliśmy to co Bóg nam w Jezusie Chrystusie zagwarantował i dał. I czasami jest tak, że człowiek w ten sposób nawraca się, w ten sposób przychodzi do Boga, w ten sposób uświadamia sobie, że jest nędzny, tak jak Pan Jezus mówi, błogosławieni, ubodzy w duchu. Uświadamiamy sobie nasze ubóstwo, uświadamiamy sobie, że jesteśmy duchowo zrujnowani, że może wcześniej mieliśmy o sobie jakieś mniemanie, że jesteśmy coś warci, że coś możemy i że nasze życie wcale nie jest takie złe jak innych. I myśleliśmy o sobie, no, że jakoś sobie radzimy i że w końcu za to Bóg miałby nas do piekła posłać. I takie mieliśmy o sobie jakieś niebiblijne mniemanie ale kiedy Bóg przemówił do naszych serc kiedy pokazał nam naszą duchową nędzę kiedy uświadomiliśmy sobie że w całej naszej religijności tak jesteśmy w gruncie rzeczy jesteśmy źli że jesteśmy wewnętrznie zepsuci że nasze dążenia naszych serc są złe kiedy Bóg nam to uświadomił to wtedy też wiedzieliśmy że nie możemy sami siebie zbawić Wtedy uświadomiliśmy sobie, że przez całą naszą religijność i nasze, nasze wysiłki nie jesteśmy w stanie sobie pomóc. I wołaliśmy do Boga. Wołaliśmy do Boga, żeby on nas zbawił, żeby on nas uratował, żeby on przemienił nasze serca. I kiedy to się stało, czasami jest tak, że niektórzy z czasem myślą, że teraz skoro Jezus już ich zbawił, skoro Jezus ich już wyratował, to teraz Jezus oczekuje, że oni teraz będą Jemu służyć i jemu będą, za Nim będą chodzić i że to teraz oni pokażą, jak są wdzięczni i własnymi siłami teraz jakby odpracują tą łaskę, którą otrzymali. Ale jeśli chcemy wytrwać w zbawieniu, jeśli chcemy do końca wytrwać w zbawieniu, to apostoł Paweł mówi, tak jak przyjęliście Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Tak jak przyjęliście Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. A więc, kiedy, jak, jakżeśmy Go przyjęli? Czy przyjęliśmy Go oferując Mu cokolwiek? Czy przyjęliśmy Go y, dając Mu cokolwiek, żeby, żeby uzupełnić to Jego dzieło zbawienia? Czy też przyszliśmy do Niego w całkowitej zależności od Niego? Przyszliśmy, mówiąc, Panie, bez Ciebie nic nie możemy zrobić. Ty musisz nas zmienić, Ty nas ratuj, Ty przemiej nasze serca. Przyszliśmy w postawie pokory, uniżenia, złamania serca. I Bóg odpowiedział na to. I Bóg się zlitował nad nami. I Bóg coś uczynił w naszym życiu. I nasze życie napełnione zostało Jego mocą. Nasze życie zostało napełnione Jego obecnością, Jego radością, Jego pokojem. I jeśli chcemy, żeby to trwało w naszym życiu, to my musimy trwać w tej postawie to my musimy każdego dnia uświadamiać sobie, że nie możemy dzisiaj o własnych siłach poradzić sobie z tymi wyzwaniami, które nas czekają. Że dzisiaj tak samo potrzebujemy Jego ratunku, tak samo dzisiaj potrzebujemy Jego zbawienia, tak samo dzisiaj musimy na Nim w całej pełni polegać i do Niego wołać jako naszego Zbawiciela. Każdy z nas, każdego dnia, staje przed różnego rodzaju wyzwaniami, pokuszeniami, w których tylko On nam może pomóc. Jego moc. Bez Niego, bez Jego mocy upadniemy, potkniemy się. Mimo, że już 10, czy 15, czy 20 lat chodzimy za Nim. Jeśli na Nim nie będziemy polegać, przekonamy się na nowo naszej słabości. Przekonamy się na nowo o naszej niezdolności zwycięstwa nad tym, co złe wokół nas a więc to nie może być tak, że my zaczęliśmy w tej pokorze, w tym uniżeniu, w tym poleganiu na Bogu, a potem sądzimy, że już jesteśmy silni, jesteśmy mocni, już możemy sobie radzić sami. I polegamy na tym, co wiemy. Polegamy na tych doświadczeniach, które już mamy. Polegamy na jakichś szkoleniach, które być może ludzie nam dali. Polegamy na innych rzeczach niż na naszym wyzwolicielu. Zauważcie, to słowo tutaj przetłumaczone sędzie, tutaj, tutaj w wierszu 9 jest przetłumaczony wybawcę ale wiecie, że jest to księga sędziów i oni mieli taki charakter sędziów, mieli charakter jakiegoś rozważania, dyskutowania, wyjaśniania tym ludziom, co mają robić, jak mają żyć ale jak powiedzieliśmy już na samym początku tej księgi, i główną rolą była rola wyzwolicieli rola wybawców, rola tych, którzy ratowali ich z ich opresji i my oczywiście patrzymy na Pana Jezusa jako na naszego sędzie w, taki, w takim sensie, że On jest tym, który nam mówi, jak mamy żyć, jak mamy postępować, który nam przedstawia swoje prawo, który przedstawia nam swoje wymagania, ale nie możemy też zapomnieć o Nim jako o naszym wybawcy. Wiesz, to słowo tak naprawdę w języku hebrajskim to jest słowo, które tłumaczone jest albo sędzia, albo wybawca. To jest jedno słowo, jesza, od którego pochodzi imię Pana Jezusa. Jeszua. To jest to samo słowo hebrajskie. A więc my ciągle musimy od Niego oczekiwać ratunku. W każdym dniu. Ale czytamy dalej, że gdy umarł Otniel, syn Kenaza i synowie izraelscy w dalszym ciągu czynili zło w oczach Pana, dał Pan Eglonowi, królowi Moabu, przewagę nad Izraelem za to, że czynili zło w oczach Pana skupił on przy sobie Amonitów i Amalekitów a wyruszywszy podbił Izraela i zajęli miasto Palm i byli synowie Izraelscy w niewoli u Eglona króla Moabu przez osiemnaście lat a więc najpierw byli w mocy tego króla podwójnej niegodziwości, ciemności przez 8 lat, ale widać, kiedy Bóg ich wyzwolił, kiedy Bóg ich wyratował, oni uznali, że teraz już wszystko jest dobrze, teraz już zło minęło, teraz już niebezpieczeństwo minęło i wrócili do, do, do swojego starego zła. Dalej zapominali o Bogu, a dalej czynili zło w oczach Bożych. I Bóg wydał im ich kolejnemu władcy. Tym razem już nie na 8, ale na 18 lat. Eglona, króla Mału, który już jak powiedzieliśmy, jego imię oznacza cielak. Wydał ich w ręce tego cielaka, tego ogromnego grubasa, który ich gnębił, mając przy sobie Amonitów i Amalekitów. Pierwszy 15. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana. Widzicie, to ten sam wzorzec. Cały czas te księga pokazuje, jest ten sam wzorzec. Ratunek przychodzi, kiedy Boży ludzie wołają do Pana. Gdyby oni cały czas wołali do Pana, gdyby oni cały czas wołali do Niego każdego dnia i polegali na Nim jako na swoim wyzwolicielu, nie byliby poddani tym wrogom. Ale rzecz, rzecz jest właśnie w tym, że my, kiedy nie jesteśmy w niewoli, kiedy nam się wydaje, że wszystko w miarę dobrze się układa, to nam się wydaje, że my nie potrzebujemy wołać do Pana. Nasza natura jest taka, że, jak nasze przysłowie polskie mówi, jak trwoga to do Boga. Kiedy wszystko w miarę dobrze się układa, jesteśmy w miarę zdrowi, mamy pracę, w domu jako tako sprawy stoją, to nam się wydaje, że nie musimy wołać do Boga. Albo przynajmniej nie wołamy tak, jak powinniśmy wołać. Jeśli modlimy się, to nasze modlitwy są takie... Trzeba się modlić, więc się modlimy. Ale nie ma tego wołania serca, nie ma tego, tej świadomości zagrożenia, nie ma tej świadomości potrzeby Boga w naszym życiu, tej dramatycznej potrzeby, bez której nie, nie jesteśmy w stanie żyć. I często wtedy to się przeradza w taką religijną pustkę nie ma tej, tego głębokiego serca wołania do Boga a tak jak się zatrzymajmy zastanówmy się czy rzeczywiście nie ma takiej potrzeby żebyśmy wołali z głębokości do Boga czy rzeczywiście ten świat wokół nas już jest tak dobry i tak wszystko w nim dobrze poukładane że nie ma co wołać do Boga nawet jeśli w moim czy w Twoim życiu sprawy jakoś, jako tako się układają to czy wokół siebie nie mamy tylu tragedii i nie mamy tylu potrzeb i nie ma tylu ludzi, którzy giną? I czy nie powinniśmy, jeśli nie mamy w sercu tego wołania, jeśli, jeśli jest to nasze serca są zimne, jeśli w naszych sercach jest obojętność to czy nie powinniśmy prosić Boga, żeby dał nam gorące serca, żeby dał nam współczucie dla tych ludzi, którzy giną, żeby dał nam tą, tą, tą przemianę naszych serc, aby one nie były twarde i kamienne, ale żeby były rzeczywiście sercami wrażliwymi na to, co dzieje się wokół nas, na to zło, które nas otacza i które też wdziera się do naszego życia nieustannie. Ja nie wierzę w to, że jesteśmy w jakiejś bańce ochronnej, ale to zło cały czas się wdziera w nasze życie. I po prostu my czasami jesteśmy uśpieni. My po prostu czasami nie, nie, nie zdajemy sobie z tego sprawy i przez to zapominamy wołać do Pana, tak jak powinniśmy. Gdy oni wołali do Pana, czytamy Wzbudził im Pan Wybawcę, a więc kolejnego Jesza Echuda tym razem, syna Gery Beniaminiteł Męża Leworękiego Kolejnym wybawcą jest Echud, Który jest z rodu Beniamina. Pamiętacie co, co Znaczyło to imię Beniamin? To był ten najmłodszy syn Jakuba, który urodził mu się, jego żona umierając nadała mu imię, które oznaczało, dokładnie nie pamiętam, ale coś, coś, jakby syn mojego cierpienia, czy coś takiego. Ponieważ ona go w bólach rodziła i umierała, rodząc tego syna. Ale Jakub zmienił jego imię i nadał mu imię Beniam, co oznacza syn mojej, pra mojej prawicy. Syn mojej prawicy. I w Biblii, i myślę, że do dzisiaj dnia w wielu różnych kulturach, prawica jest symbolem władzy, jest symbolem siły, jest symbolem autorytetu. Pan Jezus kiedy mówi, że jednych postawi po prawicy, a drugich po lewicy, to, kto tych, to tych pozytywnych stawia po prawicy, tak? a tych negatywnych po lewicy. I kiedy widzimy, że Jakub błogosławi swoich synów, to prawicę kładzie na tym, którego uznaje za pierworodnym. Nawet jeśli jest to ten młodszy, jak w przypadku synów Józefa, i krzyżuje swoje ręce, żeby położyć prawicę na głowie Manasesa. Bo wie, że ten miał być przez Boga pierworodnym, chociaż drugi się urodził. A więc prawica jest symbolem władzy, jest symbolem autorytetu. I w wielu różnych miejscach Bóg mówi o swojej podniesionej prawicy i czytamy o różnych miejscach, gdzie, gdzie ten obraz jest, jest ewidentny. A tak jak mówię, przetrwał chyba do dzisiejszego dnia w wielu różnych kulturach. Jednak Ehud, jak czytamy tutaj, był człowiekiem leworęcznym. I dosłownie w języku hebrajskim to wyrażenie mąż leworęczny jest, jest, jest takim wyrażeniem, które oznacza był człowiekiem, który miał upośledzoną prawą rękę takie jest dosłowne znaczenie tego słowa i wielu biblistów dopatruje się tutaj czegoś więcej niż tylko po prostu naturalnego tego, że on był leworęczny ale wielu tutaj mówi, że to, co tu jest napisane oznacza dosłownie, że on był w jakiś sposób miał tą prawą rękę y, niesprawną z jakiegokolwiek powodu że był kaleką który nie mógł używać prawej ręki a więc takiego wybawcy Bóg im posłał z z rodu Beniamina, czyli syna mojego prawej ręki, który miał prawą rękę uszkodzoną, który nie mógł posługiwać się swoją prawą ręką. Jego imię znaczy zjednoczony. Ehud znaczy zjednoczony. A jego imię, jego ojca znaczy ziarno. A więc kiedy tak to wszystko razem byśmy tutaj spróbowali zebrać, to widzimy tutaj obraz Pozornej ułomności. Obraz pozornej ułomności człowieka, który ma kaleką prawą rękę albo który w jakiś sposób nie może posługiwać się tą prawą ręką. I Bóg zamierza wykorzystać tą jego lewą rękę do dokonania niezwykłego zbawienia. I dalsza część tej historii opowiada nam w jaki sposób to się wydarzyło. widzieliśmy jego imię znaczy zjednoczone, a jego, imię jego ojca znaczy ziarno. I moglibyśmy tutaj powiedzieć, że tym narzędziem Bożego wyzwolenia w osobie Echuda jest jedność, która jest jak to ziarno zapowiadające plon. Jedność przede wszystkim z Bogiem, gdyż trudno mówić jakiejkolwiek jedności między ludźmi, jeśli nie ma jedności z Bogiem najpierw w tych ludziach. My czasami tak po ludzku sądzimy, że możemy zbudować jakąś jedność. I dyskutujemy nad jednością. I staramy się o jedność. Zarówno w kościele, jak i poza kościołem. Ale tak naprawdę, jeśli nie ma najpierw jedności człowieka z Bogiem, to jaka, jaka może być prawdziwa jedność między ludźmi? Kiedy serca ludzi są nastawione zupełnie w innych kierunkach, Jaka może być jedność? Może być jakaś formalna jedność. Możemy podpisać pakt jedności, tak jak wiele małżeństw podpisuje pakt jedności, kiedy wychodzą za siebie. Obiecują sobie jedność. Ale jeśli ich serca nie są jednakowo skierowane do Boga, jak szybko ta ich jedność, którą sądzili, że zbudują nam na bazie swojej głębokiej miłości, na bazie gorących uczuć, jakże szybko ta jedność przeradza się w obojętność, przeradza się w jakąś wrogość niejednokrotnie. Także często przerada się w nienawiść. ci ludzie już nie chcą mieć z sobą nic wspólnego. Ile wokół siebie widzimy takich tragedii? Niektórzy z nas znają je z własnego doświadczenia. Więc kiedy próbujemy budować jedność na czymkolwiek innym niż na Bogu, to nie ma szansy przetrwania. A jeśli trwa, to jest to pozorne. I te wszystkie pakty między narodami podpisane gdzieś na szczytach Jaką jedność przynoszą? Ile tych paktów już było? I ciągle są łamane. Jeśli ma być w Bożym Kościele Boże zbawienie, Boże błogosławieństwo, wiemy, że jako Kościół jesteśmy wzywani do jedności ducha. Mamy dążyć ze wszystkich sił do jedności myśli i poznania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale tej jedności nie będzie między nami, jeśli każdy z nas nie będzie jedno z Bogiem. To też będzie pozorne. To też będzie płytkie. Psalm 133 mówi o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. W jedności. Jest to jak cenny olejek na głowie. Jest to jak rosa harmonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan syła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Tam, gdzie jest jedność, tam, gdzie jest zgoda, tam, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, tam Pan syła swoje błogosławieństwo i życie. Jeśli natomiast każdy żyje po swojemu, każdy żyje tak, jak jemu ja się podoba, tak jak w tamtych czasach, jak czytaliśmy w Księdze Sędziów, każdy czynił to, co je było dobre w jego oczach. Każdy czynił to, co uważał za słuszne. Jeśli mamy taką postawę, a nie mamy postawy dążenia do tego, żeby być jedną. Nie mamy postawy do tego, żeby rozmawiać o sobą, ze sobą o rzeczach, które nas dzielą. Aby je wyjaśnić i modlić się przed Bogiem o jedność zrozumienia, jedność poznania. Nie możemy spodziewać się Bożego też wyzwolenia i Bożego działania w naszym życiu. Zobaczmy w jaki sposób tutaj to wyzwolenie praktycznie się odbyło. Jest to taka historia, której nie polecam czytać dzieciom przed snem gdyż jest, ma takie dosyć nieprzyjemne tej obrazy a gdy synowie Izraelscy wołali do Pana wzbudził im Pan Wybawcę Ehuda, syna Gery Beniamita, męża leworękiego przez niego wysłali synowie Izraelscy haracz Eglonowi, królowi Moabu Jak widzimy tutaj oni byli niewolnikami Eglona, którzy musieli płacić mu haracz, żeby ich zostawił w spokoju. I Eglon, przepraszam, i, i Echud został wybrany, aby zanieść ten haracz Eglonowi. Echud kazał sobie zrobić miecz dwusieczny na łokieć długi. Te miecze, jeśli kiedykolwiek robiono miecze obłosieczne, one zawsze były długimi mieczami. Nie były krótkie miecze. Ale Echu tutaj miał wyjątkowy cel dla tego miecza. To nie był taki zwykły miecz do walki na, na polu bitwy, ale miał być to miecz, który miał być ukryty pod jego szatą. Dlatego był krótki, tylko na łokieć. Który przypasał sobie pod płaszczem do prawego boku. I przyjechał z Haraczem do Eglona, króla Moabu, a Eglon był to mąż bardzo otyły. Tutaj powiedzieliśmy, że to wyrażenie oznacza niezwykle tłusty. To, to, to nie był jakiś, wiecie, tylko ktoś, kto miał nadwagę. a to był olbrzym, który był niesamowicie otyły. Gdy wtedy dokończył składania haraczu i odprawił ludzi, którzy haracz nieśli, sam zawrócił od posążków, które są przy Gilgal, i kazał powiedzieć królowi Królu Mam ci coś tajnego Do powiedzenia A ten powiedział Cicho I odeszli od niego wszyscy Którzy stali przy nim A więc to cicho nie było żeby On siedział cicho Tylko on chciał usłyszeć to co Echud miał mu do powiedzenia w ciszy I to jego Stwierdzenie cicho było do wszystkich sługów tak? Cisza Wszyscy słudzy widzimy opuścili go Odeszli od niego Echud więc Podszedł do niego On zasiedział wtedy W chłodnej komnacie górnej Przeznaczonej wyłącznie Dla niego W tamtych czasach W tamtym klimacie Ci, którzy na to było stać Mieli taką chłodną izbę do, do której mogli się udać, wiecie, w takie gorące dni, wiecie, jak to przyjemnie jest, jak jest taki upoł na i wejdziemy do domu, gdzie jest dobra izolacja i taki przyjemny chłodek. Jechud miał taką specjalną izbę tylko dla siebie, w której sobie wypoczywał w, tym, w ten piękny, słoneczny dzień, najwyraźniej, skoro tam był w tej chłodnej izbie. I zanim jeszcze dalej będziemy czytali, tak pomyślmy sobie o tym, o tym Eglonie. Eglon jest królem tutaj Wiecie, obżera się. Zajął miasto Palm, które było znane z fig i, i słodkości, a się miał, lubił jak wielu mężczyzn słodkie rzeczy, dlatego to miasto dał. I dogadzał sobie, miał, miał piękny dom z chłodną izbą. Wydawało mu się, że z Panem Życia, że króluje, że tutaj mizmu nie zagraża, że ci Izraelici są Jego poddanymi, że tutaj, no, co, co... On jest tutaj Panem, On tu jest Królem. Ci przychodzą i haracz Mu składają. Ci hebrajczycy, co oni mogą Mu zrobić? Jego niewolnicy. I przychodzi do Niego ten leworęki echut, ten kaleka wydawałoby się, z ukrytym, obosiecznym mieczem pod swoją szatą. I mówi mam do Ciebie poselstwo. Mam do Ciebie poselstwo mam coś tajnego do powiedzenia. Jechud jest zainteresowany, co on ma ciekawego. Echud podszedł do niego i dalej czytamy, i rzekł Echud: mam dla Ciebie słowo od Boga. Wiecie, kiedy myślimy o słowie od Boga, najczęściej spodziewamy się tego, że Bóg nas pogłaska po głowie i powie, tak Cię kocham, jesteś taki fajny, tak mi się podobasz, tak, tak wiele ludzi tak, takie ma wyobrażenie, gdzie jak, jak w niektórych zborach tak mówi Pan i to co najczęściej jest. Dzieci moje kochane, tak Was kocham. Ja nie chcę z tego sekpić, ale wydaje mi się, że wiele z tego to jest po prostu puste gadanie czyjeś. To wcale nie jest słowo Boga. Ale to ludzie, którzy są przyzwyczajeni do takiego, do takiego rozumienia słowa Bożego, yy, mówią z własnego serca. Owszem, Bóg mówi, że nas kocha. Bóg nazywa nas swoimi dziećmi i Bóg nas pociesza i tak dalej. ale jeśli by to było Słowo od Boga, to rzeczywiście jakbyśmy byli tym poruszeni. Czy myślicie, że gdy dochodzi nas prawdziwie Słowo Boga, to ludzie wzruszają ramionami, to ich w ogóle nie rusza, to nie dociera do ich serc? Kiedy Bóg do kogoś posyła Słowa, to człowiek potem nie może spać. Ale to Słowo pracuje, człowiek myśli, myśli, myśli o tym i, i przeżywa to. I jeśli, jeśli to Słowo przyjął do swojego serca, to nie jest tak, że to Słowo, wiecie, tak Pojawia się jednym muchem wleciało, Pan mnie kocha, drugim doleciał, i po prostu mm -hmm. nic się z tego nie bierzemy. W ogóle nas to ani nie, nie, nie dotknęło, ani nas nie pocieszyło, ani nie poruszyło. Wydaje mi się, że często tutaj jest to tylko i wyłącznie jakąś ludzką dobrą chęcią, ale nie jest to słowo od Boga. I tym razem to słowo od Boga, które Ehud mu przyniósł, też nie było żadnym pogłaskaniem Echuda po jego grubym brzuchu. Ale to słowo od Boga było słowem, które. Miał, miał do Niego dotrzeć Przez ten obosieczny miecz I wiecie, że Biblia nazywana jest Obosiecznym mieczem Słowo Boże Nazywane jest obosiecznym mieczem Bardzo często, kiedy my faktycznie nad nim Rozmyślamy, kiedy my Czytamy to słowo w modlitwie Kiedy, my, kiedy do nas dotrze to słowo To dociera do nas Z siłą tego Obosiecznego miecza która, Który nie jest po to, żeby kogoś głaskać. Mieczem się nikogo nie głaska ale jest po to, żeby coś rozciąć w naszym życiu, ale jest, jest, jest po coś, żeby coś w nas zabić. Przychodzi po to, aby nas dotknąć głęboko i poruszyć nas głęboko i pokazać nam brudy w naszym życiu, które były też w życiu Eglona i które ten miecz skutecznie z niego wypróżnił. I rzekł Ehud, mam dla Ciebie słowo od Boga. Na to ten podniósł się ze swojego tronu. Wtedy Echud wyciągnął swoją lewą rękę, chwycił za miecz u prawego swego boku i pchnął go nim w brzuch. Tak, iż za ostrzem weszła także rękojeść, a tłuszcz zamknął się za ostrzem, gdyż nie wyciągnął miecza z jego brzucha, a nawet kał wyszedł z niego. Dosłownie to jest powiedziane nieczystości, wyszły z Niego, brud wyszedł z Niego. Więc tak jak mówię, niezbyt przyjemny obraz, ale myślę, że nadal obraz, który uczy nas pewnej duchowej prawdy. Kiedy echód dobył tego ukrytego miecza i kiedy ugodził Eglona w brzuch tym mieczem, to zobaczcie, kiedy wszedł miecz kiedy wszedł ten obościeczny miecz wygląda, to z niego wylazł ten brud, który w nim siedział. Kiedy prawdziwie dotyka nas Słowo Boże, kiedy Słowo Boże dotyka naszej cielesności, naszej tej właśnie nieprawości, której jesteśmy zaprzedani w naszym nieposłuszeństwie Boga i kiedy to Słowo wchodzi faktycznie w nas, to brud wychodzi z nas. To nie jest tak, że ten, ten, ten miecz gdzieś nas ogolił a nie, i, i nie, nie, nie robi nam, wiecie, żadnej krzywdy i że my tak się czujemy, no teraz lepiej, no bo jużśmy posłuchali Biblii i teraz tacy jesteśmy ogoleni tym mieczem obuściecznym. Jeśli ten miecz faktycznie dociera do głębi naszych serc, najczęściej odkrywa przed nami te sfery naszego życia, które są nieczyste, które są nieprawe w których jest zło. Kiedy Słowo Boże do nas dociera, to Bóg je posyła, żeby nas uzdrowić, żeby nas podnieść, ale jak? Poprzez oczyszczenie nas z tego, co złe, z tego, co brudne. Zobaczcie, dla Izraela ten akt był aktem wyzwolenia, jak dalej się przekonamy. Dla Izraela ten cios zadany glonowi był, był aktem nadania im znowu wolności. Ale jakim kosztem? Zabicia tego tłustego władcy. Tego dogadzającego sobie grubasa. Jeśli my chcemy być wolni, jeśli my chcemy do doświadczać tej błogosławionej wolności dzieci Bożej, to nie doświadczymy jej podpanowania mięgloma. Nie doświadczymy jej, kiedy w naszym życiu panuje cielesność. Kiedy my żyjemy dogadzając sobie i myśląc o sobie i stawiając siebie w centrum, ale tylko wtedy, kiedy ten pad eglon padnie trupem pod mocą Słowa Bożego. Tylko wtedy możemy doświadczyć prawdziwego wyzwolenia i prawdziwej wolności. Echód zaś wyszedł do przedsionka i zamknął za sobą drzwi górnej komnaty i zaryglował je. A gdy wyszedł, przyszli jego słudzy i spostrzegł, że drzwi górnej komnaty są zaryglowane, pomyśleli sobie zapewne załatwia swoją potrzebę w chłodnej komórce. Więc tu jeszcze mamy taki troszkę może nie wiem, czy to, to z tego się śmiać, czy co. Ale taki, jakby dodatkowe szczegóły tego całego wydarzenia, w których już nie mam czasu, żeby doszukiwać się jakichś głębszych duchowych prawd. A naczekawszy się, aż im się uprzykrzyło, gdy nikt drzwi górnej kom... A naczekawszy się, aż im się uprzykrzyło, gdy nikt drzwi górnej komnaty nie otwierał, wzięli klucz i otworzyli. A oto Pan ich Leżał martwy na ziemi. Echud zaś, podczas gdy oni marudzili, uszedł i, minąwszy posążki, schronił się w Sejra. A gdy tam przyszedł, zadał w trąbę na pogórzu efraimskim. Tu widzimy ten aspekt jedności, który Echud w swoim imieniu nosił. Oto ten jeden kaleka, ten jeden człowiek, który nie mógł posługiwać się prawą ręką. Kiedy ten człowiek zadał cios, temu Eglonowi. Oto czytamy, że gdy on zadał w trąbę na pogórzu efraimskim i stąpili z nim synowie izraelscy z góry, a on na ich czele. To jest niezwykłe, że, że oni tak się zjednoczyli. Znowu nie mamy wszystkich szczegółów. Nie wiemy, co tam Eglon wcześniej, ro... przepraszam, co Echód wcześniej robił, jak tam to wcześniej wszystko wyglądało. Ale tutaj mamy obraz zjednoczenia się Bożego Ludu na wyzwanie tego człowieka. A gdy tam przyszedł, zadał w trąbę i stąpili z nim synowie Izraelscy z góry, a on na ich czele. I rzekł do nich, chodźcie za mną. Gdyż Pan wydał waszych nieprzyjaciół, Moabitów w, nasze, w wasze ręce. I poszli za nim. Obsadzili brody jordańskie do Moabu i nie pozwalali nikomu przechodzić. W tym czasie wybili Moabitów w liczbie około dziesięciu tysięcy mężów. Wszystko ludzi, tutaj u nas przetłumaczone, silnych, ale pamiętacie ostatnio, żeśmy mówili to słowo znaczy tłustych. To jest to samo słowo. Samych grubasów. Ci, oni, ci wszyscy domici pod władzą tego grona się tuczyli. I nie pozwalali nikomu przechodzić nikt nie ocalał, wiersz 29. W tym dniu został Moab poddany pod władzę Izraela i ziemia zażywała spokoju przez 80 lat. A więc tu mamy to niezwykłe wyzwolenie przez Ehuda, leworęcznego męża, który wydawał się słaby, a jego słabość została obrócona w moc. I wiecie, że też jest to zasada słowa Bożego. Że kiedy my myślimy, że jesteśmy mocni, kiedy my sądzimy, że coś możemy, kiedy my zbijamy się w pychę w naszym mniemaniu naszych, o naszych możliwościach, Bóg nie może nas używać. Bóg nie może się nami posługiwać. Kiedy my opieramy się na jakichś swoich rzeczach i myślimy, że one nam dadzą wyzwolenie, one nam dadzą życie, Bóg się do tego nie może przyznać. Ale kiedy my uświadamiamy sobie naszą słabość, kiedy my uświadamiamy sobie, że nie możemy niczego bez Niego uczynić. I faktycznie nie są to tylko jakieś puste słowa, ale kiedy w sercach mamy to głębokie przekonanie o naszej słabości, wtedy w naszym życiu może objawiać się Boża moc. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w dwunastym rozdziale tak pisze o to, tak sobie, że kiedy on prosił Boga o to, żeby Bóg wyzwolił go z jego słabości, Bóg powiedział dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Nie wiemy, co to za cierń był w ciele Pawła. Niektórzy mówią, że to jakaś choroba, niektórzy mówią, że to jest kwestia z jego oczami, inni mówią, że to jeszcze były te wszystkie doświadczenia i problemy, przez które przechodził. Tak naprawdę nie wiemy, co to było. Ale Paweł prosił i to trzykrotnie prosił, żeby Bóg zabrał ten cierń z jego ciała. A Bóg mówi nie. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem Bóg wyjaśnia dlaczego. Pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I dlatego Paweł mówi najchętniej, chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. A więc kiedy Paweł to zrozumiał, kiedy Bóg do niego pokazał, że jego moc objawia się w jego słabości, to Paweł mówi, ja się cieszę ze wszystkich moich słabości. Cieszę się ze wszelkich moich ułomności. Z tego wszystkiego, w czym jestem, jaki bym może chciał być po ludzku. Jak, jacy by ludzie chcieli, żebym był. Ale to wszystko, co wiem, że we mnie jest słabe, w tym może, może się objawić Boża moc. Dlatego, że wtedy ja się z tego nie pysznię. Dlatego, że ja wtedy z tego się nie wynoszę. Dlatego, że ja wtedy wiem, że no, Bóg musi coś tu zrobić, bo ja jestem słaby. I znowu, bracia, siostry, to jest postawa, którą Bóg chce, żebyśmy mieli w naszych sercach. Uświadomienia sobie słabości tych wszystkich naszych wysiłków i tych wszystkich naszych starań i tych wszelkich naszych rzeczy, które nie to, że mamy porzucić je, ale musimy być świadomi ich słabości. I wołania do Boga, aby On objawił swoją moc pośród tego wszystkiego, co jest słabe. I dlatego Paweł dalej kontynuuje. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach. W tym miał podobanie. W uciskach dla Chrystusa. Albowiem mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Czy my mamy podobanie? rzeczywiście w tych rzeczach, które są w nas słabe. Czy, to, czy rozumiemy, że to jest coś, co Bóg nam dał, aby w tym objawić swoją moc? Czy pozwolimy, tak jak Ehud pozwolił Bogu, użyć Jego lewej ręki, aby dokonać tak wielkiego wyzwolenia? Czy będziemy narzekać na nasze słabości? Czy będziemy mówić, o, gdybym ja tylko miał to, czy gdybym ja miał tylko tamto, gdybym tylko w tym, czy w tamtym? Zamiast tak jak apostoł Paweł, chlubić się naszymi słabościami. I wiedzieć, że to jest jakaś droga. Może nie zawsze wiemy jaka. Tak jak Echut przez te wszystkie lata może nie wiedział, po co jest gleboręczny. Dopiero w tym dniu zobaczył, po co Bóg go takim uczynił. I się okazało, że to stało się atutem Jego. Że być może tam przeszukiwali tych wieci, którzy do króla przychodzili. Przypuszczam, że tak było. Ale oni sprawdzali, wiecie, po, po lewej stronie. Bo, bo ten, który był praworęczny... też z tej strony. Na? Po lewej stronie. Ten, który praworęczny w ten sposób wyciągał. Miesz, nikt nie wyciągnął w ten sposób miecza. Więc oni sprawdzali naprawdę z drugiej strony. A tam nic nie było. On miał po drugiej stronie schowany ten miecz. Dlatego, że był leworęczny. I w tym momencie mógł stanąć przed królem z mieczem. Ukrytym pod swoją szatą. Być może. z to, to, to, tego nie mówi, więc ja tutaj nie, nie dałbym głowy za to. Ale przypuszczam, że tak mogło być. Tak czy inaczej... Bóg posłużył się tą jego lewą ręką, która myślę, jest to obrazem naszej słabości. I ostatnia, krótko już tylko, ostatnia postać tutaj to szangar. Szangar. A po nim nastał szangar, syn Anata, który wybił Filistynów w liczbie 600 mężów ościeniem na woły on także wyratował Izrael. to wszystko co on wie, jeden wiersz poświęcony temu sędziemu który nazywa się Szamgar jego imię jest ciekawe tak naprawdę nie wiemy co ono oznacza ale w tym imieniu jest, jest podobieństwo do imienia jednego z hetyjskich królów więc jest to jakieś imię pogańskie najwyraźniej i imię jego matki Anaty to jest jego matka, Anata, przypomina, przepraszam, to jest imię jego ojca. Anat to był jego ojciec. Imię jego ojca przypomina nazwę syryjskiej bogini. A więc y, Szamgar wygląda na to, że pochodził z rodziny, w której zadomowiło się pogaństwo. Także jemu nadano imię, i jego ojciec nosił imię, które były związane z pogańskimi bóstwami. A więc tutaj mamy obraz takiego upadku i odstępstwa Izraela. A więc jest to człowiek z takim, powiedzielibyśmy, kiepskim pochodzeniem. Nie tak jak Otniel, ze szlachetnej rodziny, ale Szamgar jest takim, pochodzi z odstępczej rodziny. Pogańskiej rodziny. I Bóg sobie wybiera tego właśnie człowieka. Nie jakiegoś wielkiego, cudownego, wspaniałego Ale gdzieś tam takiego Zwykłego, szarego Jeszcze nie mającego żadnej dobrej rodziny Szamgara I ten Szamgar nie bierze do ręki miecza Nie bierze do ręki Nie ma za sobą jakiejś wielkiej armii Ale wydaje się, na to, że, wydaje się że jest rolnikiem Który został napadnięty Przez Filistynów na polu I on bierze oścień na woły oścień na wołów. To takie zwykłe narzędzie rolnicze, żaden miecz. Kawał kija, jakoś zaostrzony, albo czasami miał jakąś taką płaską końcówkę do poganiania wołów. I tym ościeniem zabija 600 filistynczyków. Więc mamy takiego niezwykłego wybawiciela, niezwykłe narzędzie wybawienia, zwykły oścień, który miał w ręce, gdy Filistynczycy go napali. Tak się wydaje. Być może tutaj coś więcej by należało się doszukiwać w tym wierszu. Czytamy, że On także wyratował Izraela. I także Nim Bóg się posłużył. I lekcja, jaką ja biorę z tego, z tego wyzwoliciela dla siebie, to to, że Bóg może się posłużyć każdym i Bóg może się posłużyć czymkolwiek. Że Bóg nie potrzebuje wielkiej armii. Żeby zmienić ten świat. I Bóg nie potrzebuje nie wiadomo jakich pieniędzy, nie wiadomo jakich budynków, nie wiadomo jakiej yy, tego, co, co, co nam się czasami po ludzku wydaje, że my potrzebujemy, żeby coś dla Boga uczynić. Ale Bóg jest w stanie posłużyć się kimkolwiek i czymkolwiek. Nawet jeśli jesteś jak szangar, nie masz jakiegoś wielkiego wykształcenia, nie masz wielkiego pochodzenia, nie masz jakiejś rodziny, nie masz jakiejś rodzinnej wielkiej tradycji chrześcijańskiej, nie byłeś w szkole biblijnej i nie masz jakichś może wielkich przygotowań, I może myślisz, że Bóg się nie jest w stanie Tobą posłużyć i Bóg nie jest w stanie Ciebie użyć. Ale Bóg jest w stanie posłużyć się szangarem i ościeniem na wołę, aby dokonać wyzwolenia Izraela. Wierzę, że może posłużyć się Tobą, aby dokonać wielkiej przemiany, zarówno w życiu Twojej rodziny, jak i w życiu Twoich sąsiadów, jak i w życiu Twojego miasta. Bóg jest w stanie. Zobaczcie, że Pan Jezus, kiedy przyszedł, nie szukał jakichś kontaktów z dworem, nie szukał na swoich uczniów jakichś wielkich, wykształconych faryzeuszów, ale kogo sobie wziął? Prostaków, rybaków. Celnika, Judasza. Bo wybierał sobie taki chłam. powiedzielibyśmy. Co, co, co za ludzie byli ci, jego apostołowie? Ciągle pamiętacie pełni niewiary, zwątpienia, nierozumiejący, kim on jest, ani co on do końca mówi. Ciągle zdający dziwne pytania, kłócący się między sobą, kto z nich będzie pierwszy. A jednak przez nich Bóg przewrócił świat do A jednak przez nich dokonał takiej przemiany, że faryzeusze się za głowę obali, kiedy ich wzięli do siebie i mówili, że to ludzie nieuczeni, jakże oni z taką mocą przemawiają, skoro oni nie są ludzie nieuczeni, prostacy. Oni poznali, że byli z Jezusem. Pracie i siostro, nie mamy powodu, żeby trapić się wszelkimi naszymi brakami, i wszelkimi naszymi słabościami. I wszelkimi naszymi jakimiś brakiem właśnie tego, co może chcielibyśmy mieć. co nam się wydaje, że Bóg potrzebuje, żeby czegoś dokonać. Tak naprawdę tego, czego Bóg potrzebuje, to takiego serca, jakie było w Szamgarze. Które by polegało na Jego mocy. Które byłoby, które byłoby gotowe wziąć w swoją rękę to, co tam ma. Wziąć ten talent, który Ci Bóg dał. Wziąć tę umiejętność, którą masz. Wziąć to, co masz. I tym służyć Bogu. Nawet jeśli jest to oścień na woli, to Bóg jest w stanie się tym posłużyć. My czasami myślimy, o gdybym miał to, gdybym miał tamto, gdybym mógł w ten sposób, czy w inny sposób coś zrobić wielkiego. A Bóg mówi: A co ty masz w swoje ręce? Tak jak do Mój powiedział nie? Co masz tam w ręce? Laskę zwykłą, laskę, no to rzuć tą laskę na ziemię. I tą laskę on potem podniósł i może nie czerwone się roztopiło. Zwykła rzecz. Bóg nie potrzebuje czegoś wielkiego. On jest wielki, to wystarczy. Apostoł Paweł mówi, jeśli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam. I apostoł Paweł wiedział, że jego sukces w jego służbie misyjnej, w jego zdobywaniu narodów, w jego niesieniu Ewangelii do pogan, nie należy w jego jakiejś wielkości, w jego wykształceniu, mówi, to wszystko to błoto. Ale mówi, Chrystus we mnie. Jego moc we mnie, jego działanie we mnie, jego życie we mnie. To się liczy. I wiedział, że jeśli Bóg będzie z nim, to cały świat może stać przeciwko Niemu i tak jest zwycięzcą w Bogu. I my potrzebujemy takiego serca, takiego nastawienia, gdzie wyobraźmy sobie 600 filistynczyków lecących na nas, a my mamy tylko jakiś kij w ręce, a oni być może w zbrojach, z mieczami biegną, żeby obciąć tą głowę. Nie ma szans, po ludzku może zrobić taką, taką chmarą. Szangar myśli, Panie Boże, tym ościeniem będę z nimi walczył. I jednego, drugiego. Myślę, to musiało być niezwykła scena wiecie, jak ci filistynczycy padali, jeden po drugim. I oni myśleli, teraz ja, teraz ja już z nim skończę. I pach, następny. I ten następny myśli, no nie, no, już, już 30, 50 położył, ja już z nim teraz muszę skończyć. I następny, i następny. I sześciuset padło. Sześciuset narzów. Cała chmara. A ten tylko stoi na polu z ścianą, na, na, na, na byki. Ale coś w nim jest takiego Ktoś za nim stoi, jakaś moc go wypełnia Która sprawia, że ten oścień Staje się potężniejszym orężem Od całej tej armii filistyńskiej Która na niego naciera Bracia, siostry Mamy wielki oręż Tylko czy umiemy nim walczyć? Czy my rzeczywiście Jesteśmy tego ducha szamgara Który nie patrzy na to, że tam ich jest trzech czy dziesięciu, czy trzystu, czy sześciu, co daje, jestem sam. Ale ducha, który mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Ducha, który patrzy na Boże możliwości, na Bożą moc, a nie na to, co mamy w ręce i co nam się wydaje słabe. Ale mówi Boże, to, co mam, to Ci oddaję. I Ty tego użyj. Ty weź to, co ja mam, tą całą moją słabość, ten mój głupi oścień. I tym się posłusz jeśli my to jesteśmy w stanie Mu oddać, wierzę, że Bóg może dokonać tego samego w naszym życiu. A więc krótko tylko jeszcze podsumowując to wszystko. To wyzwolenie Bożego Ludu, jak widzimy w tym rozdziale, te pierwsze trzy wyzwolenia odbyły się poprzez działanie mocy Bożej, przez Otniela, który reprezentuje Chrystusa. Odbyły się przez Ehuda, który w swojej słabości doświadczył Bożej mocy i przez Szangara, który nie miał ani pochodzenia, ani przygotowania, ale wygląda na to, że miał wielką wiarę w Boga i dał Bogu to, co miał i Bóg się tym posłużył i Bóg przez to, go, przez to wyzwolił cały rzut Izraela. Chcemy modlić się, aby Bóg też dał nam doświadczać takich wyzwoliń. Też wierzę, że jak tutaj dzisiaj jesteśmy, chociaż na nas wielu I nasze życie jest pełne przeciwników jest pełne wrogów i my dzisiaj potrzebujemy również wyzwolenia w naszym życiu i my dzisiaj, nie tylko nie tylko dzisiaj ale każdego dnia potrzebujemy tego wyzwolenia każdego dnia będziemy osaczani, będziemy napadani będziemy uciskani i potrzebujemy Bożego ratunku, aby nie stać się tak jak Ci na, na 8 lat jakiejś niewoli, na 18 lat żeby nie popaść w jakiś taki stan, w którym zaczynamy zniewoleni przez tych naszych wrogów im służyć. Ale abyśmy mogli doświadczać tego Bożego wyzwolenia tymi metodami, które Bóg do nas za zamierzył. Nie za pomocą jakichś cielesnych środków, nie za pomocą jakiejś wielkiej armii, ale tak jak Bóg jest w stanie to uczynić. Przede wszystkim w tym samym fragmencie widzimy to, że to Bóg dokonał tego wyzwolenia. Czy to przez Otniela, czy to przez Ehuda, czy przez Szangara widzimy cały czas, że to Bóg im posyła Wyzwoliciela ale i to Bóg stoi za tym wyzwoleniem. Do tego Boga, Boga chcemy wołać w naszej modlitwie. Powstańmy proszę do modlitwy. dziękujemy Ci, drogi Panie za Twoje słowo i modlimy się, aby ono dzisiaj było jako ten obosieczny miecz który przenika we głębokości naszych serc tak, żeby ten brud, który tam jest wyszedł aby ta nieprawość ta i to zło, które tam się ukrywa nie pozostały tam ale aby ten miecz nas przebił Jakbyśmy pozwolili wykonać pracę temu słowu w nas oczyszczenia, uwolnienia nas z tego co złe. Dziękujemy Panie, że chociaż wydajesz tych, którzy są nieposłuszni na pastwę wrogów i zaprzedajesz ich w niewolę i pozwalasz im być uciskanymi i gnębionymi, to też Ty jesteś Bogiem zbawienia, Bogiem ratunku. Daj, byśmy do Ciebie wołali. dajbyśmy mieli w naszych sercach tą... to choćby tą, ten zalążek wiary, że Ty możesz nas uratować, że Ty możesz nas wyzwolić. Przede wszystkim od naszych największych wrogów, grzechu i potępienia i wiecznej śmierci. Daj, Panie, byśmy uświadomili sobie powagę ich władzy w naszym życiu. Jeśli jesteśmy przez nich zniewoleni, jeśli jesteśmy zaprzedani grzechowi, jeśli jesteśmy zaprzedani tej podwójnej ciemności, niegodziwości, naszym kresem jest jezioro ogniste, jest wieczna śmierć, jest wieczny żal, wieczny płacz, gdzie już nie ma pokuty i nawrócenia i zmiany. I daj Panie, abyśmy, jeśli uświadamiamy sobie przez łaskę Twoją to nasze tragiczne położenie, abyśmy wołali do Ciebie z serc naszych o Twój ratunek, o Twoje zbawienie o to, abyś wzbudził nam Wyzwoliciela, który wyratuje nas z tego naszego stanu. Daj Panie, abyśmy mając świadomość tych innych zagrożeń i tych innych niebezpieczeństw naszej cielesności, tego włóczenia się bez celu, Abyśmy nie patrzyli na to, jak jesteśmy słabi i nie, nie, nie, nie tłumaczyli tym naszej gnuśności czy jakiejś bezczynności. Ale raczej, abyśmy oddali Tobie to, co mamy. Abyśmy raczej w Twoje ręce złożyli naszą słabość i te rzeczy, którymi nas wyposażyłeś, jakkolwiek nam się mogą wydawać mało skuteczne byśmy nimi się posługiwali, ufając, że Ty je pobłogosławisz i że Ty ich użyjesz. I że przez nie dokonasz też wyzwolenia, nie tylko dla nas, ale i dla innych. Dziękujemy za Twoje słowo. Prosimy byś zapieczętował je w naszych sercach. Abyś przez Ducha Twojego mówił do was i pomógł nam na nim rozmyślać i je lepiej pełniej zrozumieć dzięki Twojemu objawieniu. Pana Jezusa Chrystusa.